Dzień dobry, witam wszystkich, witam Panią Skarbnią, Panią Skarbnik, Panią Mecenas, witam Panią Burmistrza, ale widzę, że wyszedł, witam wszystkich. Eee, witam panią i Panią Pani Słóżbiewiczę. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum e, i otwieram 55 Sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 22 sierpnia 2013 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy e, otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzecie rozpatrzenie projektu uchwał. Jako pierwszą mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Kowary i drugą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na Kowary na 2013 rok. Piąte zamknięcie sesji. sesji. Proszę Państwa, z Radny, pań, Radnych jest za przyjęciem porządku obrad. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęty został porządek obrad. Jako pierwszą mamy uchwałę, zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Uchwały były omawiane na posiedzeniu komisji, zostały zaakceptowane pozytywnie. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie jeszcze projektu uchwały? To proszę bardzo. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 sierpnia 2013 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, w paragrafie drugim, paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Przechodzimy do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. E, wiem, że pan Paweł miał pytanie Jeszcze co do projektu uchwały. Proszę bardzo. Chciałem pytać z panią zgarbą.